19. Spędziliśmy zbyt dużo czasu na planowaniu i kontaktowaniu się z odpowiednimi ludźmi. Byłam pod wrażeniem pomysłów Ines i umiejętności przywódczych Raziela. Podczas gdy ja sama byłam kłębkiem nerwów, oni zachowali spokój i skupili się na jak najwydajniejszym wykorzystaniu pozostałego czasu. Co chwilę ktoś przychodził i wychodził z jego domu, zostawiając liściki albo przynosząc nowe informacje. Opowiedziałam im o budowie fortu, gdzie są więzienia i na kogo uważać. Czas powrotu zbliżał się nieuchronnie, więc w końcu musiałam się zbierać. Uważaj na siebie. Pożegnał mnie Raziel, nie wstając od stołu, a Ines objęła mocno. An, zmieniasz się, zauważyła przypatrując mi się. Co? Zdziwiłam się i dotknęłam twarzy. Eliksir przestawał działać, słońce schodziło coraz niżej, więc musiałam się pospieszyć. Widzimy się niedługo. Pożegnałam się z Ines, przytulając ją mocno, a Raziel pomachał mi. Wracałam do fortu z kryształami w kieszeni, które sprawiały wrażenie, jakby ważyły więcej niż w rzeczywistości. Miałam w głowie tyle wątpliwości, ale musiałam zaufać przyjaciołom i przede wszystkim sobie. Dam radę, powtarzałam jak mantrę. Słońce nieuchronnie chyliło się ku zachodowi, więc przyspieszyłam kroku i skręciłam w jedną z ciasnych uliczek, która powinna mnie poprowadzić do fortu krótszą drogą. Szybko pożałowałam wybrania tego skrótu. Wyczułam czyjąś obecność, choć wydawało mi się, że jestem tu sama. Cienie patrzyły na mnie złowrogo, a na każdy ruch reagowałam gotowością do ataku. Nagle drzwi jednego z domów otworzyły się szeroko, a ze środka wypadł łysy młody mężczyzna w koszulce z krótkimi rękawami. Gdy na niego spojrzałam, zrobiło mi się jeszcze zimniej. Musiał być wariatem, skoro wyszedł tak ubrany na mróz. Niestety stał mi na drodze. Uniósł głowę i zaczął wpatrywać się w niebo. Jak najciszej zaczęłam go wymijać. Kiedy znalazłam się obok niego, nagle spuścił głowę i popatrzył prosto na mnie. Zamarłam, mając nadzieję, że da mi spokój, ale gdy tylko zrobiłam krok, dziwnie przekrzywił głowę. Masz korzeń? Od jego ochrypłego głosu przeszedł mnie dreszcz odrazy. Oczy miał nieobecne, jakby zasnute mgłą, a usta całkowicie czarne. Zakorzeniony! Ines ostrzegała, że mogą być agresywni. Nie, burknęłam i ruszyłam przed siebie. Zrobił krok w moją stronę. Masz, na pewno masz. Nie ukryjesz go przede mną. Krzyknął szczerząc poczerniałe zęby. Bardziej przypominał dzikie zwierzę niż człowieka i w taki też sposób rzucił się na mnie. Wykrzywił dziwacznie rękę i wyciągnął palce z długimi pazurami do mojej twarzy. Odruchowo zablokowałam atak ręką i nie czekając na kolejny ruch, zamachnęłam się, zadając od dołu cios w brodę. Zatoczył się. Wykorzystałam moment na podcięcie nóg i gdy upadł głucho na bruk pokryty lekką warstwą śniegu, uciekłam, nie oglądając się za siebie. Wiedziałam, że to go na długo nie zatrzyma, więc musiałam go zgubić. Jeśli wszyscy zakorzenieni zachowują się w ten sposób... Pokręciłam głową. To nie była odpowiednia chwila na zajmowanie się uzależnionymi. Teraz musiałam się skupić na swoim zadaniu. Zwolniłam dopiero wtedy, kiedy stanęłam przed bramą fortu. Lin czekała na mnie oparta o mur i oglądała sobie paznokcie z lekceważącym uśmieszkiem na twarzy. Tym razem była sama. W końcu pokazałaś prawdziwą twarz. Zaśmiała się. Masz? Przywitała mnie cierpko, wyraźnie zniecierpliwiona. Kiwnęłam głową, sapiąc z wściekłości i z powodu walki, którą właśnie odbyłam, wyciągnęła rękę, ale tylko parsknęłam śmiechem. Nie jestem już taka głupia, najpierw zaprowadź mnie do taty. Wygięła usta w grymasie. Chodź! Znowu skierowałyśmy się do odnowionej części fortu, tam, gdzie znajdował się pokój mi. Zaczęła mnie swędzić twarz, a ciało przeszył ból. Zenek ostrzegał przed konsekwencjami wypicia eliksiru przemiany, ale miałam nadzieję, że grubo przesadzał. Przełknęłam ślinę, kiedy otworzyła te same drzwi. – Mia, Aniuku, jesteś? – zawołała Lin tak słodkim głosem, że aż zrobiło mi się niedobrze. Weszła pierwsza, upewniając się, że nikogo nie ma w środku. – Kihun o tej porze ma spotkania ze swoimi zwolennikami, więc wziął tę małą marudę ze sobą. Wyczułam w jej głosie jad. Nic dziwnego, skoro sama była żmiją. Podeszła do szafy i pchnęła ją z trudem, a w ścianie ukazała się dziura. Wypuściła z ust powietrze, jakby przebiegła kilka kilometrów. Nie miała w ogóle kondycji. Mój ojciec był tak blisko niej. Wiedziała o tym? Że za ścianą uwięziony jest człowiek, który pozwalał jej praktycznie z nami mieszkać? Pokręciłam głową. To była przeszłość a my wszyscy staliśmy się innymi ludźmi. Co to za eliksir, który pije przez cały czas? Zapytałam z nadzieją, że Lin będzie skłonna do zwierzeń. Zawsze była i chciałam to wykorzystać. O który pytasz? Pije ich kilka na wzmocnienie, regenerację, odbudowę energii. Wymieniała, a jej głos kipiał od sarkazmu. Zmarszczyłam brwi. Dziwnie się zachowywała jak na jego zwolennika. Jest słaby, widziałam jego energię. Czemu trzymasz jego stronę? Pociągnęłam temat. Bo dzięki niemu ja mogę być silniejsza. Wkrótce będę miała starożytnego i zdobędę to, co do mnie należy. Ale przecież on jest wierny kichunowi I nagle mnie olśniło. Jest jeszcze jeden starożytny. Kichun obiecał cię z nim złączyć. Gdzie on jest? Gdybym wiedziała, już dawno by mnie tu nie było. Mruknęła cicho bardziej do siebie niż do mnie. Słyszałam, że mają swój język, zamyśliłam się. Czy kichun się go nauczył? Uczy też ciebie? Nie przesadzasz? Tatuś nie nauczył cię kiedy się zamknąć? Kiedyś naprawdę oberwie za te wszystkie teksty. Pomyślałam, ale powstrzymałam się od odpowiedzi. Szłyśmy wąskim korytarzem, a w głębi pojawiły się strome schody. Ruszyłam za nią w dół, w stronę słabego, mdłego światła. Każdy krok na skalnych stopniach odbijał się od ścian głuchym echem. Jak ja nie lubię tu wchodzić. Ciemno, mokro, nie moje klimaty. Wzdrygnęła się, jakby strzepywała z siebie robaka, a ja walczyłam ze sobą, żeby nie zepchnąć jej z tych schodów. Serce podeszło mi do gardła. Jeśli mnie nie okłamuje, zaraz spotkam tatę. Zeszłyśmy do jaskini, podobnej do tej, w której ostatnio znaleźliśmy z Williamem więźniów. Pomieszczenie oświetlała tylko jedna mała lampa zawieszona przy wejściu. Było tak ciemno, że potrzebowałam chwili, aby dostrzec coś w środku. Tu też stał ten dziwny, zabudowany fotel, a obok niego całkiem pokaźna maszyneria. Przebiegłam szybko po niej wzrokiem, bo wszędzie wypatrywałam taty. Artur, mam dla ciebie niespodziankę! krzyknęła Lin, podchodząc do krat po drugiej stronie pomieszczenia. Wyprzedziłam ją, widząc, że ktoś jest w środku. I rzuciłam się, chwytając zimną stal, a moje dłonie przeszły złowrogie dreszcze. Tato! Szepnęłam drżącym głosem. Usłyszałam metaliczny dźwięk i szuranie, a z ciemności wyłonił się człowiek, którego tak długo szukałam. Poznałam go od razu, mimo że wyraźnie schudł. Włosy urosły mu aż do ramion, a brudną twarz pokrywała gęsta broda. — Anna! — otworzył szeroko powieki, szepcząc moje imię. — To naprawdę ty? Możesz do niego wejść! — przedarł się do nas głos lin, o której istnieniu na moment zapomniałam. Wyjęła gruby metalowy klucz z zamka i otworzyła ostentacyjnie. Tadam! Niewiele myśląc, rzuciłam się tacie w ramiona, zalewając się łzami. Co oni ci zrobili? Wiesz, ile cię szukałam? Bałam się zapytać, czy nic mu nie jest, czy dobrze się czuje. Zresztą widać było, że nie jest najlepiej. W końcu zapuściłem brodę. Zawsze chciałem, pamiętasz? Wysilił się na żart. Wybuchłam kolejną falą płaczu. Nawet w takiej chwili nie opuszczało go poczucie humoru. Objął mnie mocno jedną ręką, a łańcuchy na jego nadgarstkach zabrzęczały. Otrząsnęłam się z pierwszego szoku i ukradkiem wyjęła mylniany worek z kulą w środku, wciskając mu go do ręki. Było tak ciemno, że nie miała prawa tego zauważyć. — Nie ufaj jej. Wszystko zaczęło się przez nią. Nie wierz w ani jedno jej słowo — szeptał szybko. Nagle usłyszałam tarcie starych zawiasów, a brama się zatrzasnęła. Koniec tego płakania! Dawaj ten kryształ, smarkulo! Odwróciłam się w stronę lin, piorunując ją wzrokiem. Obiecałaś, że nas wypuścisz. Jak dasz mi kryształ? Wyciągnęła rękę przed siebie. Sięgnęłam do kieszeni grubej kurtki i wyciągnęłam okrągły kamień. Przecisnęłam dłoń przez kraty aż do łokcia, żeby dosięgnąć jej ręki. Nagle jej usta rozszerzyły się w złowieszczym uśmiechu, a w oczach pojawił się znany mi błysk. Nabrałam się. Nie wypuści nas. Złapała mnie mocno za nadgarstek, aż krzyknęłam z bólu. A jednak niczego się nie nauczyłaś, głupia. Nie wierzę, że mam takie szczęście. Przyniosłaś mi kryształ i sama się dobiłaś, spożywając eliksir przemiany. Nawet nie muszę nic robić. Poczekam, aż zemdlejesz z bólu. Zaśmiała się głośno, kiedy złapał mnie skurcz w nogach. Miała rację, wciąż byłam naiwna. Całe szczęście, że miałam mądrych przyjaciół, którym w pełni ufałam. Puściła moją rękę, którą natychmiast cofnęłam i złapałam się za brzuch, kuląc się z bólu. Moje ciało przeszedł zimny dreszcz, a pot zalał kark i czoło. Płuca paliły tak mocno, że z trudem oddychałam. Tata rzucił się w moją stronę. Dotknął mnie, ale tak cholernie bolało, że krzyknęłam i odskoczyłam. Usłyszałam jeszcze moje imię odbijające się od pustych ścian jaskini, zanim upadłam na mokrą posadzkę. Ból rozrywał mi czaszkę. Odruchowo podniosłam rękę, żeby rozmasować skronie, ale coś mnie zatrzymało. Co do cholery? Szarpnęłam mocno, z trudem otwierając powieki. Kilka sekund zajęło mi, żeby rozeznać się w sytuacji. Byłam przygwożdżona do tego dziwnego fotela, a jasne lampy świeciły prosto na mnie. Plecami do mnie stała Lin, ubrana w biały fartuch, który wręcz świecił czystością w ciemnej jaskini. Lekko poruszyłam głową, szukając wzrokiem taty. Dostrzegłam go za kratami z opuszczoną głową. O, nasza księżniczka się obudziła! Wykrzywiłam usta i szarpnęłam ponownie ręką, tym razem mocniej, bez rezultatu. Lin westchnęła. Wybacz te niewygody, ale pomyślałam, że skoro zdobyłaś tyle energii, pewnie umiesz coś więcej niż te sztuczki z wietrzykiem. Po walce z Beatrycze wolę nie ryzykować. Staruszka dała nam nieźle w kości, zanim wyssałam z niej energię. To twoja sprawka? Ty ją doprowadziłaś do takiego stanu? Z kichuna też zabierzesz energię? Niestety, on to nie moja działka. Jego smok go tak urządził. Zrobiła minę, jakby i tak za dużo mi powiedziała. Dlaczego? O co tu chodzi? Dobram, koniec plotek. Dobrze, że się obudziłaś. Energia będzie lepiej schodzić. Z przerażeniem patrzyłam, jak podchodzi do mnie z długimi nożyczkami. Bez skrępowania chwyciła mnie za koszulę i rozcięła materiał wzdłuż. Zimne powietrze spowiło moje nagie ciało, które natychmiast pokryło się gęsią skórką. Kobieta odwróciła się w stronę maszyny i doczepiła kolorowe kule do długich kabli. – Co ty jej robisz? – po jaskini rozszedł się przerażony głos taty. – Arturku, spokojnie. Tylko pożyczę od niej trochę energii. No, może trochę więcej niż trochę. – Widzisz, twoja córka ma jej nadzwyczaj dużo i strasznie mnie to irytuje Spojrzała na mnie i się wyszczerzyła, a rysy jej twarzy wydłużyły się w nienaturalny sposób Tym razem nawet wyglądała jak żmija Zostaw ją, weź mnie, jęknął tata, na co ścisnęło mnie w żołądku Chciałabym, ale nie masz nic, czego potrzebuję Zaczęłam się szarpać, próbując przywołać żywioły, ale nie mogłam się skupić, nie miałam siły Ręce miałam zablokowane, a w głowie zaczął się pojawiać atak paniki, zagłuszający logiczne myślenie. Nadal bolał mnie każdy centymetr ciała, a skóra swędziała niemiłosiernie. Wyciągnęła ku mnie rękę i przytknęła do czoła szklaną kulę, która wbiła się skłującym bólem w skórę. Krzyknęłam. Tata zaczął się szarpać, a łańcuchy odbijały się od skał. Zostaw mnie, suko! wyjęczałam, ale zamiast odpowiedzi doszedł mnie histeryczny chichot. Kolejna kula na klatce piersiowej, kolejna na brzuchu. Wierciłam się i wyrywałam, a wzburzenie sięgało zenitu. Wyciągnęła fałszywy kryształ, a chciwy uśmiech poszerzył się. Włożyła go do dziury w maszynie. Tyle na to czekałam. W końcu będę miała wystarczająco mocy, żeby go pokonać. Mamrotała pod nosem, rżąc z ekscytacji. Chciałam ją spalić żywcem. Wręcz czułam, jak bucham, jak w moim wnętrzu rodzi się ogień, jak... Co tu się dzieje? Przy wejściu rozległ się głos mężczyzny. Nagle Lin zamarła i byłam niemal pewna, że na sekundę jej twarz wykrzywiła się w wyrazie niezadowolenia. Kichun wkroczył do jaskini z dwójką strażników. Zmrużył oczy, jakby analizował sytuację, a jego blizna skurczyła się. Kto to? zapytał, wskazując na mnie. Lin wywróciła oczami. Nie poznajesz jej? Milczał przez chwilę, przeszywając mnie wzrokiem. Wyjął z kieszeni buteleczkę i upił łyk. Jego córeczka. Czy nie zabiłem jej kilka miesięcy temu? Wybałszyłam oczy. Nikt mu nie powiedział, że żyje? To przypadek, czy ktoś to zaplanował? Okazało się, że przeżyłam. Miałam ją na oku, ale nie chciałam cię niepokoić. Planowałam ci zrobić niespodziankę i przynieść manuskrypt, ale skoro tu jesteś, to nic ci z prezentu. Kihun popatrzył na kobietę, a jego twarz pozbawiona była jakichkolwiek emocji. Czy jej wierzył? Wiedział, że Lin potrafi kłamać jak nikt? Milczał i przyglądał się badawczym wzrokiem. Nie ma żadnego manuskryptu! Głos taty przeciął ciszę, a wszyscy spojrzeliśmy na niego. Tato, nic im nie mów! Krzyknęłam, na co Lin się skrzywiła i od razu zareagowała, wkładając mi do ust szmatkę. Próbowałam ją ugryźć, ale nieskutecznie. – Przestań pieprzyć! – szepnęła mi do ucha i zwróciła się do taty. – Co tam mówiłeś, Arturku? Nie ma manuskryptu. – To niedobrze! – Lin pokręciła głową i odeszła ode mnie. Tata na klęczkach złapał dłońmi stalowe kraty. – Nie ma. Zniszczyłem go zaraz po tym, jak zabiłaś mojego przyjaciela. – Ach, mówisz o tym grubasku, z którym pracowałeś? – Nawet nie pamiętam, jak się nazywał – nie chciałam go zabijać, naprawdę, po prostu ręka mi się omsknęła, gdy robiłam dla niego herbatę i wleciał tam nie ten płyn, co trzeba. Może byłabym bardziej uważna, gdyby dał mi notatki o mowie smoków? Ale kto wie, przypadki chodzą po ludziach, prawda? Gdy mówił, że spotyka się z jakąś kobietą, dopiero niedawno połączyłem wszystkie kropki, miałem dużo czasu na przemyślenia. Od początku wszystko uknuliście. Przez ułamek sekundy na jej twarzy pojawiła się furia, ale zastąpił ją szeroki uśmiech. Przesadzasz, nie planowałam wszystkiego. Na przykład nie wiedziałam, że twoja córeczka sama do mnie przyjdzie. Ale teraz jest bezużyteczna, skoro mówisz, że manuskrypt nie istnieje. Co zrobimy, kichunie? Zanieś ich do Kire. Znów upił coś z buteleczki. Musiało być z nim naprawdę źle, skoro pił to przez cały czas. Nic dziwnego, że Zenek pracował od świtu do nocy przy eliksirach. Kim jest Kiry? Wybełkotałam, wypluwając w końcu materiał. Starożytnym smokiem, wyjaśniła Lin. Jej dieta jest bogata w ludzkie mięso, więc na pewno się ucieszy. Ostatnio była humorzasta, nawet ta ofiara z dziewicy ją nie pocieszyła. To co, najpierw ona czy tatuś? Nie, chciałam krzyknąć, ale z mojego gardła wydobył się tylko przeciągły gulgot. Szarpnęłam mocno ciałem, aż krzesło się zatrzęsło. Zapamiętałem tłumaczenie, capnął tata. Oddech ugrzązł mi w płucach. Przypomniałam sobie, że wspomniał o ogromnej tragedii, gdyby ktoś to odkrył. – Nie, oni nie mogą wiedzieć, nie mów im! – krzyknęłam głośno. – Nie mogą się dowiedzieć. Lin podeszła do mnie szybkim krokiem i zakryła mi usta dłonią, wbijając mocno palce w kości policzkowe. Jęknęłam z bólu. – Prosiłam ładnie, żebyś się zamknęła! – syknęłam, różąc z wściekłością oczy. Nagle rozległ się huk, i wszyscy zwrócili głowę w stronę wejścia. Do środka wbiegł zziajany strażnik, ledwo łapiąc oddech. Smoki! Smoki na wyspie! Kichun natychmiast się zerwał, a mięśnie jego twarzy napięły się. Wiesz co robić, lilianno? Kobieta kiwnęła głową, i gdy upewniła się, że kichun wyszedł, rozluźniła ramiona, a na jej twarzy znowu wypełzł złośliwy uśmiech. Zawsze z nim tak jakoś sztywno. Naprawdę nie wiem, jak ta twoja mija to znosi Zaczęłam kląć na nią i rzucać się na boki, ale tylko zaśmiała się i podeszła do ojca To opowiadaj, co było w manuskrypcie? Tata spojrzał na mnie, a w jego oczach widziałam skruchę Patrzenie na niego w takim stanie powodowało niemal fizyczny ból Co on tu przeszedł? Opuścił głowę i zaczął mówić Odnalazłem manuskrypt podczas jednego z poszukiwań w Egipcie, ale tekst zapisany był w nieznanym mi języku. Richard miał w swoich archiwach podobne zapiski. Porównaliśmy je i zaczęliśmy tłumaczyć. Opowiedział mi wtedy o Kichunie, któremu pokazał te dokumenty kilka lat wcześniej. Rozszyfrowaliśmy je, ale Richard się uparł, że nikt nie może się o tym dowiedzieć. – Przestań, wiem to wszystko. Mówił mi, że spaliliście jedyne informacje o smoczej mowie – Richard łaskawie mi to wymamrotał przed śmiercią. Co było w tym pieprzonym manuskrypcie? Lin wrzeszczała, jakby chciała wyrzucić z siebie całą nienawiść, która skumulowała się w jej duszy i sercu. Próbowała się nauczyć tego języka bez kichuna, ale jej się nie udało. To dlatego tak się go trzyma. Obiecał jej smoka, ale żeby zdobyć starożytnego, musi znać jego mowę. To był pamiętnik pierwszego mistrza ducha który stworzył Smocze Wyspy. Opisywał Krwawą Wojnę, Smoczą Wojnę. Smoki wyspiarskie, choć wtedy jeszcze się tak nie nazywały, chciały odejść, ale starożytne im na to nie pozwoliły. Mistrz za pomocą kryształu i smoka ducha, kontrolując wszystkie żywioły, stworzył wyspy. Zgromadził energię z ludzi i dopasował wyspy do energii smoków energetycznych. Wtedy równowaga na świecie się zachwiała. Ludzie przestali widzieć smoki, a starożytne zaczęły wymierać. Żeby odwrócić ten proces, potrzeba ogromnej ilości energii życiowej. Osoba kontrolująca energię musi zmienić proporcje energetyczne na świecie za pomocą kryształu. Jakiego kryształu? Tego samego, który został użyty przy tworzeniu wysp. I gdzie on jest? Konkrety! Nie wiem, nie było na ten temat informacji. Opisywał go jako największy z kryształów, zdolny zgromadzić całą energię świata. Jak zmienić te proporcje? Trzeba, zawahał się, trzeba zebrać ludzką energię, najlepiej zaraz po narodzinach. Serce biło mi jak szalone. Słuchałam planu na ludobójstwo. Ciężko mi było uwierzyć, że pierwszy poświęcił tyle żyć, a może wykorzystał energię osób, którzy ginęli podczas wojen? Czy to było możliwe? Ilu ludzi musiałoby zginąć, żeby osiągnąć cel Kihuna? Patrzyłam, jak Lin zadaje kolejne pytania i notuje wszystko na kartce. Kiedy tata skończył, zwiesił głowę. Serce mi pękało na widok jego zbolałej twarzy. Ukrywał to tyle czasu, tyle przecierpiał, a w końcu wyjawił im wszystko przeze mnie. Lin podeszła do stołu i zaczęła przepisywać wszystko na kolejną kartkę. Nagle usłyszeliśmy kroki i do jaskini wrócił Kihun. Lin szybko schowała jedną z notatek. Mam kolejnego, to on wypuścił smoki. Przerzucił przez ramię nieprzytomnego mężczyznę, którego od razu poznałam. Upadł z łoskotem na twardą posadzkę, a gdy się nie poruszył, zapomniałam, jak się oddycha. Jednak nas zdradził. Dobrze, że trzymaliśmy go na dystans. Rzucił kichun i spojrzał na Lin. Masz co trzeba? Kiwnęła głową. Pozbądź się ich. Tym razem byłam pewna, że lin skrzywiła się. Jej twarz przybrała czerwony odcień, a oczy zajarzyły się furią. Napięłam wszystkie mięśnie i szarpnęłam. Musiałam się jakoś uwolnić. Zaczęłam wjeżdżać, a krzyki taty wibrowały w mojej głowie. Kihun czekał na lin, ale zanim wyszła, pochyliła się nade mną. Idźcie wzdłuż jaskini. Przeżyj. Szkoda by było pozbyć się takiej ilości energii. Zniżyła głos tak, żebym tylko ja ją słyszała. Powymieniajcie się wspomnieniami, powiedziała już głośno i odwróciła się, zostawiając nas samych. Tato, czemu im powiedziałeś? krzyknęłam zrozpaczona. Nie mogłem patrzeć, jak dzieje ci się krzywda. William, słyszysz mnie? zapytałam głośno. Cisza. To nie mogło się tak skończyć. Czemu nas tu zostawili? Szarpałam się, używając coraz więcej siły. Adrenalina krążyła w moich żyłach. Narastała we mnie wściekłość. Patrzyłam na nieprzytomnego Williama, któremu krew spływała po policzku, a potem na tatę bezskutecznie próbującego rozerwać kajdany. Nie pozwolę na to. Nie tym razem. Gdzieś w środku poczułam palący płomień, który rozprzestrzeniał się na płuca. Fala potu zalała moje ciało, a krew pod skórą wrzała. Ogień szukał ujścia. Z moich dłoni buchnął płomień, dokładnie taki, jak wiele razy widziałam u Willa. Pasy krępujące moje nadgarstki zajęły się ogniem, parząc lekko skórę, ale jednocześnie dając mi szansę na wolność. Szarpnęłam mocno i je przerwałam. Fala nadziei przyćmiła złość. Płomienie zmalały, więc złączyłam dłonie, całkowicie je tym gasząc. Wyrywałam przyssane szklane bańki, klnąc, gdy boleśnie odrywały się od mojej skóry. Odpięłam pasy mocujące moje ciało do fotela i zerwałam się na nogi. Byłam wolna. Zakryłam się przeciętym materiałem bluzki. Anno, tata patrzył na mnie z wybałszonymi oczami. Co to za ogień? Skąd on się wziął? Dobre pytanie. Uśmiechnęłam się lekko, przepełniona nadzieją pomieszaną z uczuciem dumy. Żywioł ognia też był mój. Z moich uczuć potem ci wyjaśnię. Musimy uciekać. Rozejrzałam się, myśląc, od czego zacząć. Tamtymi otworami wlatuje dym. To pewnie jakaś trucizna. Szybko! Zawołał tata. Spojrzałam w kierunku, który wskazał. Przez dziury nad zamkniętymi drzwiami sączyła się dziwna para, a w pomieszczeniu coraz wyraźniej czuć było kwaśny zapach. Widziałem, jak Lind wyciągnęła coś z szafki, zanim wyszła. Szybko podbiegłam do metalowej szafki obok drzwi, gdzie dym był najgęstszy. Na wierzchu leżał pęk kluczy. Nie mogłam w to uwierzyć. Dlaczego nam pomogła? Przeleciało mi przez myśl, ale nie było czasu się nad tym zastanawiać. Zerwałam jeden z fartuchów wiszących na ścianie i okryłam się nim ciasno. Złapałam klucze i podbiegłam do Willa. Dotknęłam jego policzka pokrytego zasychającą krwią. Był zimny. Will, proszę, obudź się. Przeczesałam ręką jego miękkie włosy i złapałam za ramię, delikatnie potrząsając. Nie reagował. Anno, wypuść mnie. Zawołał ochryple tata. Zacisnęłam usta i podbiegłam do krat wkładając w zamek największy klucz. Westchnęłam z ulgą, gdy usłyszałam trzask i kraty się otworzyły. Trzęsącymi rękoma zaczęłam szukać odpowiedniego klucza do kajdanek, które spinały nad garstki. Dasz radę ustać? Podniesiemy Willa, musimy stąd uciekać. Dam, ale ten gaz jest coraz bliżej. Zastygłam na chwilę i zamknęłam oczy. Uspokój się. Potrzebuję wiatru. Nie było go tu, ale musiałam zatrzymać trujący gaz. Skupiłam zmysły na otaczającym mnie powietrzu i zaczęłam kontrolować przepływ gazu, próbując utrzymać go w górze. – Udało się! – krzyknęłam z radością i spojrzałam w oczy taty, zauważając w nich... – Dumę? – Uciekajmy, dasz radę iść? – Tak – powiedział, ale gdy spróbował się podnieść, kolana się pod nim ugięły. – Daj mi chwilę. – Masz kryształ? Kiwnął głową i wyciągnął rękę, w której ściskał woreczek. Chwyciłam za niego i wcisnęłam do kieszeni fartucha. Podeszłam do Williama i z ulgą dostrzegłam, że powoli odzyskuje świadomość. Chociaż majaczył pod nosem i zerkał na mnie nieprzytomnie. Tata wyszedł powoli z celi i dopiero teraz zrozumiałam, w jakim jest stanie. Z bliska, w świetle lamp, dokładnie widziałam podkrążone oczy, białka pokryte czerwonymi żyłkami, poczerniałe usta. Zmarszczyłam brwi. Może to tylko brud? Próbowałam stłamsić koszmarne domysły, ale na próżno. Odepchnęłam od siebie wszystkie myśli. Teraz musiałam działać. Co ona powiedziała? Idźcie wzdłuż jaskini. Czy mogę jej wierzyć? Trucizna tworzyła już nad nami gęstą mgłę. Zostały jeszcze drzwi. Mogłabym spróbować je wyważyć, ale kogo byśmy spotkali? Straż? Lin? kichuna? Normalnie dałabym sobie radę z nimi, jednak nadal czułam skutki uboczne eliksiru. Zagryzłam nerwowo wargi i poczułam smak krwi. Chciałam mi zrobić krzywdę, ale nie zabijać, pomyślałam. Nie mamy wyboru, szepnęłam i ruszyliśmy ciemnym tunelem w głąb piaskini.